Smartfon, to też jest fajne. Zastanawiałem się nad tym właśnie obserwując kaznodziejów z zeszłych tygodni. I pomyślałem sobie, dobry Boże, gdyby nie fakt, że w pewnym momencie, w pewnym okresie dziejów pewien człowiek nie wymyśliłby druku, to czy Marcin Luther osiągnąłby sukces reformacyjny? Ja myślę, że nie. Drukowanie na dużą skalę sprawiło, że On dotarł do wielu ludzi z prawdami biblijnymi. Ludzie otwierali szeroko oczy. To było w Piśmie? To jest Słowo Boże? Ktoś mówił, że to takie trudne, takie dla nas mało do przyjęcia. A to przecież proste. Miłość. Krzyż Jezusa Chrystusa. I gdyby nie ten fakt, że dzisiaj kiedy technika posunęła się do przodu, kiedy jedni starzy kaznodzieje przychodzą z Biblią, a inni przychodzą tu ze smartfonem, czasami też starzy, to tak, żebym ja nie poczuł się zbyt staro. To dobrze, to bardzo dobrze. Świat idzie do przodu i Bóg korzysta z wynalazków, aby Ewangelia rozprzestrzeniała się. To jest sens posłannictwa Jezusa, ale i posłannictwa naszego. Dlatego dziękuję Bogu za nowinki techniczne. Choć przyznam szczerze, że po niedawnym zwiastowaniu, nie młodego, ale bardzo młodego kaznodziei, byłem serdecznie wzruszony i zachwycony tym, co usłyszałem. Było to takie dojrzałe, znamienne, do dotknięcia. Wiecie, o Jezusie można mówić, ale można mówić również nie poprzez bezpośrednio słowo Boże, ale pokazywanie Jezusa. Kim jest Jezus? Kim On może być w Twoim życiu? W naszym życiu? Że dba o tych, którzy cierpią, którzy cierpią niedostatek, cierpią z różnych innych powodów. Problemy ludzkie są niemalże codziennością naszego życia. I młody kaznodzieja, tak swobodnie mówiący. On wiedział od samego początku, co chciał powiedzieć. Ja byłem wzruszony i dziękowałem Bogu. Mówię, Boże, dziękuję Ci, Panie, że ten Kościół będzie istniał, bo przychodzą następni, młodzi, bardzo młodzi i są pełni mocy Ducha Świętego. To jest łaska dla Kościoła. To jest łaska dla każdego z nas. Również podziwiam, że w tak krótkim czasie, bo bycie kaznodzieją przez okres pięciu czy nawet sześciu lat, to jeszcze za mało, żeby być tak doświadczonym. Brat Marcin, zdaje się, że on nie tylko przez te kilka lat mówi, jak go posłuchać, że on właściwie mówił od zawsze. Ja jestem pewny, że jego serce, nawet w momencie, kiedy jeszcze był daleko od Boga, już się skłaniało ku Bogu. Bóg go naprawiał przez ten okres. Dziękujmy Bogu, kochani, za młodych kaznodziejów. Dziękujmy za młodych liderów Kościoła. To jest przyszłość Kościoła. Potrzebujemy tego. Jeszcze taka jedna refleksja, kochani, jeśli pozwolicie. Cudowne świadectwo, Jacku, Bożego działania. Wspomniałeś o tym, że poczułeś coś w momencie, kiedy ludzie podeszli i nakładali na ciebie ręce. Ja obserwowałem ten moment. Żałuję, że sam nie podeszłem, ale może dlatego, że było dużo ludzi. I pomyślałem sobie, przecież moc Ducha Świętego sprawiła, że Jacek wyzdrowiał. I kto z nich był pełny mocy Ducha Świętego? Tak się zastanowiłem, jak dziecko. Dziecko, które po raz pierwszy słyszy o łasce Bożej. Być może wszyscy ale jedno jest pewno, pewne. Duch Święty jest kwintesencją Kościoła. I dbajmy, kochani, o to, aby rozwijać, aby modlić się w Duchu Świętym, aby starać się o dary Ducha Świętego. Musimy to robić. Jezus, kiedy odchodził, powiedział, zostawiam Wam pocieszyciela, pełnego mocy. Nie będziemy mieć mocy jeśli nie będzie Ducha Świętego, jeśli tych darów nie będzie w naszym życiu. Staniemy się jednym z wielu smutnych kościołów, które żyją, no bo żyją. Ale nie o to chodzi. Kościół musi być pełny, pełny mocy Ducha Świętego. Wiecie, i to nie zależy. Kiedyś myślałem, że im głośniej grupa zagra, tym bardziej manifestować się będzie Duch Święty. Otóż nie. Duch Święty patrzy na nasze serca, na nasze nastawienie. Jak daleko zabrnęliśmy, brzydko mówiąc, w tą Jego łaskę, w Jego miłosierdzie. Jak daleko zagłębiamy się w sens, w tą kwintesencję Kościoła. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dajesz tak wiele widzieć. Że możemy na podstawie Twojego słowa uczyć się Ciebie, uczyć się naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękować Ci, Panie, za to, co uczyniłeś. Za to, że zmarłeś, abyśmy my mogli żyć. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, że dla wielu było to słowo życia. Słowo, które dzisiaj sprawia, że przybliżamy się do Ciebie. Tak modlę się, Panie, abyś błogosławił ten czas. Abyś otwierał nasze uszy, nasze duchowe uszy na to, co chcesz, abyśmy usłyszeli. Proszę Cię o to. Błogosław. W świętym imieniu Jezus. Amen. Otwórzmy sobie, kochani, list do Galacjan, szósty rozdział. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, od pierwszego czytamy, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich na noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto ma, że jest czymś, będąc nikim, ten sam samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten, którego się naucza słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenia, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Zatytułowałem te kazanie, podobać się Bogu, czy podobać się ludziom? To nie jest pytanie dla chrześcijanina. Oczywistą rzeczą i każdy z nas powie. Chcę podobać się Bogu. Amen? Amen? Ja już kiedyś wam mówiłem, że jestem stary i nie słyszę. I nie wiem, czy się zgadza. Amen? O, super. W naszym życiu nie chodzi o udawanie, ukrywanie naszych słabości lub naszych złych nawyków. Takie postępowanie, taka postawa nie mogą być w Kościele. Mamy skupiać się na uświęceniu, a nie na komoflowaniu swojego czasami nieudanego życia duchowego. Czasami Bóg wyciąga te rzeczy na wierzch, ale nie po to, żeby człowieka w jakiś sposób skompromitować czy poniżyć, ale po to, żeby człowieka naprawiać. Kościół nie może publicznie krytykować złych postaw. Mówię tutaj o postawach, które pojawiają się w Kościele, a za sprawą napomnień nie zmieniają się. Tu już jest inna definicja. Ja jestem w Kościele ponad 25 lat. Sam czasami byłem tym, który może nie publicznie, ale mówił o rzeczach, o których nie wiedział od początku do końca. Dlaczego tak się dzieje w życiu jednego czy drugiego brata czy siostry? A potrafiłem ocenić. I wiecie, na przestrzeni lat mogłem też widzieć to, gdzie mówiono o tym otwarcie. Ale ten, który zbłądził, który zgrzeszył, wiecie, ostatni się dowiadywał o miłości braterskiej czyścioszczanej. Najpierw dowiedział się o tym, co inni mówią na ten temat. To nie powinno mieć miejsca w Kościele. Kościół jako zbiór ludzi Ludzi wierzących powinien w miłości, jak będziemy dalej napczytać, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Boży, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście. Przecież grzech nie jest niczym innym, jak brzemieniem dla tego człowieka. Grzech nie jest niczym innym, jak czymś, co powoduje w wielu wypadkach krwawiące serce. A co z tymi, którzy zwyczajnie mają problemy życiowe? O tym mówił również nasz wspaniały młody kaznodzieja Mateusz. Jedni, drugich brzemiona noście. Dobry Boże, czy jeśli ci, którzy modlili się za Jackiem, powiedzieliby, niech się inni pomodlą, i nie podeszli. A ci inni z kolei powiedzieli, a tamci powinni podejść. Oni są bardziej tacy wyrywni. Czy Jacek by doznał uzdrowienia? Doznałby, bo jego wiara była wielka w to. Zresztą Jacek z kolei dał świadectwo wiary Jacka. Ale pomyślcie sobie, ci, którzy tam byli przy Jacku, byliście narzędziami w ręku Boga. Ja wierzę, że wielu, wyciągając swoją dłoń, również pełni mocy Ducha Świętego, z wiarą modlili się o uzdrowienie Jacka. I to jest właśnie noszenie brzemion drugiego człowieka. Jeśli kto bowiem nie ma, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. W Kościele nie ma prawa być ludzi, którzy uważają, uważają siebie za wyższych, ważniejszych, mądrzejszych, nieomylnych. Kościół to ludzie równi sobie. Oczywiście tu też abstrahuję od tego, że Kościół ma swoich przywódców, że Kościół ma starszych, ma pastora, który administruje. Nie o tym mówię, ale też widziałem i słyszałem wiele razy, jak ktoś mówił, wiesz co, on nawet połowy z tego nie wie, co ja wiem na temat Słowa Bożego. No być może tak, ale co zrobiłeś, aby dowiedział się więcej? On nie chce poznawać Słowa Bożego. Napomnij go w duchu łagodności, jak mówi Słowo Boże. Zwyczajnie. A choć poczytamy. A choć rozważymy Słowo Boże. A porozmawiajmy sobie, nawet jeśli ten krzykliwy Janusz miał dzisiaj kazanie, porozmawiajmy o tym, o czym on mówił. Być może w tym kazaniu było coś do mnie? Każdy zaś... Niech bada własne postępowania, wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównywaniu się z innymi. Oczywiście, ja wiem, ja się tego uczę. Wierzę, że wy też. Widząc, może niedoskonałość, bo do niej daleko nam, ale jeśli nam coś się uda z Bogiem zrobić, jesteśmy z siebie dumni i bardzo dobrze. Musimy znać swoją wartość w Jezusie Chrystusie. To nie jest nieskromność, ale nie możemy powiedzieć: Ja zaniosłem wczoraj po ognisku cztery ławki, a ten chuligan tylko dwie. Prozaiczna rzecz, wydawać by się mogło. Ale jednak on się porównał: Ja jestem lepszy, zaniosłem cztery. A ja połyłem naczynia, a ta siostra umyła tylko sklankę po sobie. A ja po wszystkich. Dobrze, że zrobiłeś więcej. Ale jeśli ktoś zrobił mniej, to być może nie dlatego, że nie chciał, tylko dlatego, że uznał, że wystarczą ci, którzy są. Ale przychodzi na myśl powiedzenie ja wiem więcej. Ja bardziej się znam. Ja jestem 25-letnim chrześcijaninem, a ty jak długo? Półtora roku. No i coś mi siostra reprezentuje. 20 Nie! Ona, ja, ty, ty, my wszyscy jesteśmy równi w oczach Bożych, równi. Uświadommy sobie to, kochani, że mamy być równi nie tylko i wyłącznie, a żeby Bóg nas dobrze postrzegał, ale żebyśmy sami ze sobą mogli czuć się dobrze, wiedząc, że sługami dla jedni dla drugich jesteśmy, jedni dla drugich. Dlatego wspomniałem o tym, że w kościele nie ma prawa być ludzi nierównych sobie. Jesteśmy równi sobie. Badajmy własne postępowanie. Możemy widzieć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Wiecie, kto często zagląda ze swoje wnętrze? W swoje wnętrze się zaglądasz. Myślę, że każdy z nas zagląda. Jedni mieli rzeczy pochwalić, inni z kolei nie. Ale na zewnątrz możemy pochwalić się 25-letnim stażem chrześcijańskim. Ale tym, co wewnątrz, cicho bądź. Niech Duch Święty w tym momencie milczy. Bądźmy zadowoleni z siebie. Miejmy uzasadnienie chluby, ale nie porównujmy się z innymi. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Piąty werset. W liście do Rzymian, w XIV rozdziale, w 12 wersetie czytamy. Tak więc. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę. Cóż tu można dodać? Chyba tylko to, że Bóg jest pełen miłości i łaski i nie będzie pamiętał, nie będzie chciał pamiętać tego, co było niedobre w naszym życiu. Ale to nie znaczy, że my mamy przy tym pozostać. Te słowa, które dzisiaj Duch Święty do na nas kieruje, ma na celu wejrzenie być może raz jeszcze w siebie. I powiedzenie, chcę być zadowolony z siebie, ale nie chcę się porównywać z innymi. Chcę dobrze czuć się w obecności Ducha Świętego, a nie patrzeć, czy ktoś ma taką społeczność, czy nie. I na tej podstawie oceniać Jego samego. Skupiajmy się, kochani, na własnym uświęceniu. Właśnie dlatego, że każdy z nas zda relację Bogu. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Być i można by było odnieść wrażenie, że dotyczy to tych, którzy niejako etatowo są głosicielami Słowa Bożego. Ale jeśli w miłości, w duchu łagodności Ewa będzie napominała Roberta, czy ona nie będzie głosicielką Słowa Bożego? Czyż ona nie będzie mu mówiła w cudzysłowiu kazania, nie będzie mu prawić, ale mówić kazanie na temat tych wszystkich rzeczy, które Bóg położył jej na serce? Jest głosicielką Słowa Bożego. Ty, Robercie, nawet jeśli, oczywiście to jest tak na niby, nawet jeśli trafiłaby w twój czuły punkt i by coś zabolało. Słowo Boże mówi, abyś dzielił się z nim wszelkim dobrem. Postaw jej herbatę, pomimo to, że cię wkurzy. Albo kawę, a dlaczego nie? Zaszalejcie. Ja Jacka zaproszę na El Husajna do y, arabskiej knajpki. Ja wiem, czym, czym go mogę. El Husajn, taka potrawa, wiecie. I Jacek nie ma go. Nogi w górę, łapki w górę. Piesek brzuszek napełnił. Oczywiście żartuję tak sobie. Ale dzielmy się z tymi ludźmi, którzy napominają nas w duchu łagodności. To nie jest nic innego, jak głoszenie Słowa Bożego. Uściskajmy Go, podziękujmy. Wszelkie dobro. Nie błądźcie. Bóg nie da się siebie naśmiewać. więc co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała, swego z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha. Z ducha rządzić będzie żywot wieczny. Ten fragment zawsze mnie bardzo mocno łapał za serce, a jednocześnie pojawiało się coś takiego jak, może nie lęk, ale wielka bojaźń Boża. Bóg mówi, nie dam się siebie naśmiewać. Wiecie, to na pewno jest mowa do tych, którzy igrają z ogniem. Pomimo tego, że wiedzą, jak powinni zachowywać się w stosunku do drugiego brata i siostry, to wciąż brną w tą ciemną otchłań. Bóg mówi, nie dam się z siebie naśmiewać. Dostałeś wtyczka nos, ktoś cię pociągnął za ucho, ale ja nie dam się z siebie naśmiewać. Przyjmijmy Słowo Boże. Przyjmijmy Słowo Boże do swojego życia. Starajmy się Nim żyć. Uświęcajmy się. Wiecie, uświęcenie jej nie kończy. Ono się zaczyna, ale trwać będzie do końca naszych dni. Musimy każdego jednego dnia sprawdzać, czy nasza miłość do Boga jest taka sama jak do ludzi. Jeśli ktoś mówi, że mnie kocha, a brata swego w ma, nie ma sensu. Ja nie wiem, czy mówię do odpowiedniego audytorium, bo być może nie macie z tym problemu. Ale wiem, że to się zdarza w życiu ludzkim. Wiem, że mnie się to zdarza. Nie błądźcie, bo jeśli będziecie dalej błądzić, nawet po tym, jak ktoś w duchu łagodności cię napomniał, nawet jeśli udał, że przyjął to twoje napomnienie z takim zrozumieniem, to i tak wewnątrz będziesz pusty, będziesz pozbawiony tej łaski Bożej. Tego miłosierdzia, tej mocy Ducha Świętego, którego potrzebujemy na każdy dzień, nie tylko jako ci, którzy nakładają ręce i modlą się o uzdrowienie, ale potrzebujemy moca, mocy Ducha Świętego w naszej pracy, w naszych domach. To nie jest takie jakieś górnolotne. Bez Ducha Świętego jesteśmy słabi, żeby nie rzec do niczego. Musimy uświęcać swoje życie. Musimy dbać o to, aby nie błądzić, bo co człowiek sieje, to i rządzić będzie. Tak wiele razy się mówi takie przysłowia i one są bardzo fajne. Siejesz wiatr, zbierzesz burzę, siejesz nienawiść, zbierzesz złość i tak dalej, i tak dalej. I to jest nie przysłowie ludowe, ale prawda Boża. Prawda Słowa Bożego. Wiecie, niektórzy tacy troszkę może którzy odlecieli gdzieś tam we wschodnie rejony wschodnich religii i mówią, że karma wraca. Tak? Znacie takie powiedzenie, nie? W Królestwie Bożym też tak jest. Dobro wraca. Jeśli dasz miłość, dostaniesz miłość. Być może nie od razu. Być może zamiast miłości dostaniesz kopniaka. Tak było, jak wiele razy na sobotnich posiłkach. Ja człowiekowi próbuję powiedzieć, jak bardzo Bóg go kocha, a ja razem z Nim... Razem z Bogiem go kocham. On mówi, bach, ci walne to no, bo tacy też przychodzą na te obiady. Jak wiele razy Jacek usłyszał coś, czego usłyszeć nie powinien. Pamiętasz, Jacku? Oni je nie przebierali w środkach, a on tylko chciał im okazać miłość. A więc nawet jeśli dzisiaj nie będzie powrotu tej miłości do ciebie jako tej dobrej karmy, to nie znaczy, że ona nie przyjdzie. Ona wróci. Czy prędzej, czy później ona wróci. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządzić będziemy bez znużenia. Przecież póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. A najwięcej domownikom wiary. Wynikiem prowadzenia przez Ducha Świętego jest troska o innych. Wiecie, ja się cieszę, że nasz Kościół od wielu lat z małymi przerwami, ale jednak troszczy się o innych. Niejednokrotnie widziałem, jak będąc starszym zboru podejmowaliśmy z Jackiem decyzję o tym, ażeby wspierać braci czy siostry w różnych sytuacjach ich życia. Robiliśmy to, ale Słowo Boże mówi i nie przestawaj. Czy im wszystkim dobrze? Najwięcej domownikom wiary. Tak. W pierwszej kolejności domownicy wiary. Oni muszą być zaopatrzeni. Ale nie zapominajmy o tych wszystkich, którzy nie są domownikami wiary i daleko są od łaski Bożej i Królestwa Bożego. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. 11. werset. Ci, którzy chcą się podobać o strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpię prześladowania dla Krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami zakonu nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezali, by mogli z ciała waszego Cię uklubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, aby miał się chlubić z czego innego, jak tylko z Pana Je naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie, a pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele swoim. Paweł pokazuje, że świat chciał oddziaływać na niego. Chciał. Obrzezaj się, no co ci szkodzi. Ale on wiedział, że nie świat ma dyktować mu warunki. On odeszedł od tego kultu religijnego, od religii. On zaczął żyć z żywym Bogiem. To nie było coś od niedzieli, co było w ich z kolei wydaniu. Nie dał się namówić na rzeczy, które, które dawał mu świat. Wiecie, jak wielu dzisiaj ludzi, nawet nawróconych. I to też mówię z własnego doświadczenia. Kryje się ze swoim chrześcijaństwem kryje się ze swoją przynależnością do tego, czy innego kościoła. Bo co inni powiedzą? Kultywowanie pewnych tradycji staje się normą, aby ci, którzy są z boku, nie mówili o nas źle. Paweł mówi nie tak. Nie tak. Podobanie się ludziom na zewnątrz to druga sprawa. Dobrze jest mieć dobre patrzenie u ludzi. O, ten to taki porządny. Ale czy to Przynosi tobie i Bogu chwałę? Czy Bogu przynosi chwałę, a tobie zadowolenie z takiego chrześcijaństwa? Jeżeli będziesz przyjmować to, co świat ci oferuje i świat ci mówi, zrób to, a nie będą się z ciebie naśmiewać. Kochani, światu się nie będziemy nigdy podobać. I mamy się nie podobać światu. Bo jeśli nie będziemy się podobać światu, będziemy podobać się Jezusowi Chrystusowi. Ja to wiem. Nie dbajmy o to, co inni powiedzą. Dbajmy o nasze zbawienie, zbawienie naszych rodzin. Jak wielu z nas jest tutaj samotnie, bez członków swoich rodzin, a chciałoby inaczej. Napominajmy ich w duchu łagodności, w miłości, nie mówiąc im. A ja widzisz, dzisiaj byłam w kościele, byłem, w, a Ty, broń Boże, nie porównujmy ich w ten sposób. Bądźmy dalecy od tego. A jakiś tych chrześcijanin, u Ciebie nabożeństwo trwa 40 minut, u nas dwie godziny. Już prawie. Nic, przepraszam, że tak powiem, nic głupszego byś nie mógł powiedzieć. Nie, pokaż Chrystusa. Możesz mówić dużo o Chrystusie, ale ci, którzy są poza Jego łaską, muszą Go zobaczyć. A jak Go zobaczą, jeśli nie w tobie? Dopiero później niech się uczy Bożych prawd. Kochani, życzę wam i sobie samemu mocy Bożej, mocy Ducha Świętego, Umiarkowania w mówieniu dosłownie i w przenośni, dbania o drugiego człowieka, bez względu na to, czy jest stąd, czy nie jest stąd, a już na pewno o brata i siostrę. Podobajmy się Bogu. Amen.